Produkt podcast. Nazwa Święty Spokój. Adres podcastświętyspokój.blogspot.com. E-mail podcast gmail.com. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci to jesteśmy niegrzeczni. No właśnie, wakacje się zaczęły, dzieci wyjechały na razie tylko na... Pierwsze dwa tygodnie, ale generalnie pewnie będzie ich bytność w domu ograniczona. Powiem wam, że jak dzieci nie ma w domu, to... To wam później powiem. Na razie muzyka. Dzisiaj krótki dosyć utwór instrumentalny. Trihedral Forest zespół się nazywa i tutaj nie będę udawał, że umiem to przeczytać utwór pod tytułem ET Heaver. Bardzo przyjemny taki jazzik, zapraszam. właśnie. Kontynuując, jak dzieci nie ma, jak dzieci mają wakacje, to tak jakby człowiek miał, no już po po prostu. Tak jakby, no właśnie, no bo dzieci są jednak absorbujące. Szkoła jest absorbująca nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Także teraz nie ma dzieci, a ja mam po urlopu. Dobrze. No to przejdźmy do podcastu do właściwej audycji. Na początek jak zwykle korespondencja. Musiałem zacząć już segregować, bo zaczęło się pojawiać sporo komentarzy, więc pogrupuję to tematycznie. Pierwszy komentarz od DJ Era. No rewelacja, słuchałem pierwszy raz, co prawda początek trochę smętny, ale to jak rozmawiasz z, z 11-letnią córą powaliło mnie na kolana. Super, masz nowego słuchacza. To ja chciałem podziękować przede wszystkim Zuzi, bo to jej zasługa, ten komentarz, bo jak, jak tutaj słyszycie, DJ R powiedział, że jestem smętny, a ja po prostu nie tyle jestem smętny, co mam, jak już kiedyś powiedziałem, w którym, w poprzednim podcaście, takie temperament Andrzeja Poniedzielskiego. Jak ktoś nie wie, co to za pan, to można znaleźć go kilka jego takich monologów na przykład na kabarety.tworzymyhistorie.pl albo jakoś tak w Google'ach na pewno znajdziecie. Ale w każdym razie dziękuję bardzo DJ-u. Zapraszam do kolejnych... A, no i... Tak jak mówiłem, z dziećmi, podcasty z dziećmi są o tyle trudne do zrobienia, że po prostu dzieci są bardzo, bardzo zajęte, ale sam próbuję je czasami namówić, a właściwie zawsze, żeby jak, jak tylko one mają czas i ja mam czas, to bardzo chętnie. Dzisiaj w odcinku będzie też, też będzie dział dziecięcy. Kolejny komentarz od Krzyszmana, ale to właściwie może nie tyle, nie będę już mówił, że od Krzyszmana, bo to jest komentarz, który się pojawił kilkakrotnie. Chodzi o tą wannę. Oczywiście ja żartowałem z tym zaproszeniem, a okazuje się, że w polskim podcastingu, jak wiecie, no wiecie o co chodzi. To nie będę wam powtarzał, to ja tylko się wytłumaczę, że u mnie odcinek z wanny będzie... Bardzo trudno, bo, bo ja generalnie raczej korzystam z prysznica, a pod prysznic z laptopem nie będę, do wanny, bym miał pewne obawy, a pod prysznic też zupełnie, także chyba, no chyba nigdy nie zostanę w takim razie prawdziwym podcasterem, a mimo, że tego nie powiedziałem na początku, co jest e, chyba błędem młodości, błędem początków. To jest 12 odcinek podcastu Święty Spokój. Następny komentarz od Pawła AA e, o komentarzach, ale ten, e, to też kilka się pojawiło komentarzy o komentarzach, że je moderuję. No i zrezygnowałem z moderowania na próbę zmoderowania e, Zobaczymy, jak to będzie. Ja wiem, że w podcastingu jest wysoki poziom, słucham podcastów i wbrew pozorom nie jestem tak całkiem nieobeznany z podcastingiem, jakby wynikało z tego, że nie, z nieznajomości tradycji podcasterskiej. I tutaj powiem rzecz bardzo dziwną, bardzo dziwną na własny temat, to znaczy może z tego wynikać, że ja jestem dziwny, no właśnie, to jest część mojego smędzenia. Otóż ja słucham podcastów sprzed dwóch lat. No tak, tak właśnie robię. Naściągałem sobie tyle tego, że, że nie mogę po prostu nadążyć ze słuchaniem i mam mniej więcej dwuletnią... Yy, dwa lata jestem w plecy i tak te dwa lata jestem w plecy już od paru miesięcy właściwie od, od... no... od więcej niż paru miesięcy, odkąd zacząłem słuchać y, podcastów. Dlatego nie umieszczam y, komentarzy pod, pod odcinkami, bo bym musiał umieszczać komentarze y, pod odcinkami sprzed dwóch lat. No, może to dziwne, ale tak naprawdę powiem Wam... spróbujcie, może. Spróbujcie. Ja sobie naściągałem też mm, trochę audycji, może nie takiej wiadomości... Y, newsów, ale takich na przykład wywiadów z politykami, jakichś yy, takich w Trójce, na przykład w soboty jest taka audycja śniadanie w Trójce składająca się z dwóch działów, najpierw jest rozmowa z politykami a potem z dziennikarzami powiem wam, że to jest naprawdę ciekawe, jak się słucha czegoś, jak jakieś komentarze, jakiś przewidywam prognoz a ja już mogę powiedzieć te kuku tak się nie wydarzy, mylisz się człowieku. No, wiem, no dziwactwo, ale to takie moje dziwactwo i trudno i nie znam do tego. Chociaż może z tymi komentarzami, y, może zacznę pisać, może to będzie ciekawe. Wysłucham jakiegoś podcastu i nagle i ocenię go w jakiś sposób, skomentuję. Ciekawe jestem, czy ktoś to przeczyta, jak się pojawi komentarz pod odcinkiem przed dwóch lat. Paweł pisze jeszcze, wyjaśnia swoje, te dwie literki A. Chodziło o anonimowego audiofila, przyjmuje do wiadomości. Tak, tutaj znowu o tym, o tych odcinkach, o, o, o tym, kto się staje podcasterem, czyli 10 odcinków plus Wanna. No niestety, chyba... Chyba niestety nigdy nie zostanę podcasterem, powtarzam. Dobrze, i ostatni komentarz, który chciałem skomentować, to jest od Jacka. Pamiętam, bo tutaj teraz nie ma podpisu, ale pamiętam, że Jacek o tym pisał. Chodziło o tą Barcelonę. To jest już ciągnie się od dwóch odcinków. Mała taka dyskusja. Tutaj Jacek pisze że. Co, czy bym się równie y, był wkurzony na to, gdyby moja drużyna zdobyła jakieś ważne trofeum i zablokowano by ulic z powodu Parady. Czy tak samo byłbym wkurzony, jak byłem wkurzony z powodu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych? No, ciekawe, ciekawe, nie pomyślałem o tym. Y, nie pomyślałem o tym z tej strony. Rzeczywiście są wydarzenia, które bym. które y, które gdyby spowodowały taką blokadę miasta, byłbym mniej wkurzony. Jednakże mam trochę chyba kontrargument na to. Gdyby moja drużyna zdobyła zdobyła ważne trofeum, zresztą to nawet nie chodzi tylko o drużynę. to traktuję to jako przykład. To, w każdym razie, to jest jakieś wydarzenie społeczne, wydarzenie, w którym Uczestniczy wielu ludzi, którym się interesują ludzie. Natomiast wizyta prezydenta, i nie mówię o zainteresowaniu, bo być może są ludzie, których to bardzo interesowało, ale była zamknięta. Pan prezydent poruszał się czołgiem swoim w kolorze czarny metalik i nigdzie do żadnych rodaków nie przemówił, o ile wiem. Więc zamknięto miasto tylko dla niego, nie dla ludzi. Nie, nikt z tego powodu, nikomu z tego powodu nie przybyło. Ani radości, ani nic. No i to właściwie tyle. No i znowu tutaj komentarz, dlaczego, dlaczego nie mogę zostać prawdziwym podcasterem. Tak. No i to tyle, jeśli chodzi o korespondencję. No i teraz chciałbym Wam przedstawić swoją rozmowę z Magnus, czyli z moją młodszą córką. Rozmowa odbyła się tuż przed wakacjami. Może dwa, może trzy dni najwyżej przed wakacjami. No Posłuchajcie, zapraszam do rozmowy, a po rozmowie jeszcze jeszcze chciałbym, jeszcze zaproszę Was na chwilę moich wynurzeń. Witaj Magdo. Cześć. Chciałaś opowiedzieć, co sobie kupiłaś na podróż, na wakacje, nowe ubrania, nowe rzeczy, tak? Um, tak. Wyliczaj, proszę. No, wiesz, sobie kupiłam taką extra -tapę, nie? Ale nie mów tak jak w tym. Jak kto? Um, klapki. Jak blondynka. Um, no, Ale e, słuchaj. Więc tak, chciałam kupiłam ci sobie... powiedzieć, nie... że jesteś w radiu, tak jakby, i w radiu ludzie nie wiedzą, co sobie kupiłaś i jak to wygląda. Musisz tak opisać, żeby oni ci zazdrościli. Więc y, kupiłam sobie taką ładną niebieską torbę z Roxy skórzaną z, z Roxy z firmy Roxy mm. no i ona jest skórzana i <coughs> bardzo gładziutka czyli ona jest z jakiegoś miłego zwierzątka gładziutkiego, tak nie. Zrobiona. niebieskiego nie um, matki ma do zapięcia suwak, a potem jeszcze pasek i tak naprawdę to i to torbie <grych> już wszystko. A co będziesz nosić w tej torbie? Bo zabierasz ją na wakacje? Yy, tak, zabieram ją na wakacje i tam będzie na podróż yy, najpierw. A to tam do do autokaru. taka duża, że tam ci się zmieszczą wszystkie tak, majtki, tak. skarpetki? Yy, nie, do autokaru yy, na podróż, że tam A. sobie jedzenie są, tak. A, a to ona spora, to spora jedzenia ty chcesz coś zabrać nie. A, a jak dojedziemy już to będę brała na plażę tam ręcznik picie mhm. jeszcze mam właśnie jeśli chodzi o plażę i o wodę, to mam kostium kąpielowy na plażę, bardzo po prostu mi się podoba on jest niebieski i tam różne, ma na, no ma napis yy, i yy, takie kokardki, yy, przepraszam, a nie, nie chcę się, <grym> yy, no ma takie kokardki z boku, yy, no i to chyba wszystko. I yy, mam niebieskie spodenki, za duże w, yy, ten, w biodrach, więc muszę nosić do nich pasy <grym> Jeszcze mam dwa lakiery, bardzo... A czemu sobie kupiłaś za duże? No innych nie było. Albo było za duże, albo było za małe. Idealnych nie było. No. Co e, co jeszcze? No i jeszcze sobie kupiłam dwa lakiery. Czerwony i pomarańczowy. Do włosów? Nie, do paznokci. Do no, no ale czekaj. No, Dobrze, ale... Nie poczekaj, przerywaj poczekaj. mi. Bez czy. <laughs> No, y, ale ja chciałam o tych lakierach jeszcze zapytać. A, okay. Bo y, ty masz lat, przypomnij. 10 I y, lakieru do 10 dziesięciolatki używają, tak? Nagminie i... <grym> tak. tak, ale to jest no. taki, nie taki dorosły, ale taki dziecięco dorosły, no powiedzmy. A czym się różni dorosły lakier do beznokci Dorosły Dorosły ma inne pudełko. <głos> i dzieci też właśnie rozumiem nie no przekonałaś mnie. dobra i co tam jeszcze um, jeszcze od Zuzi dostałam uh -huh. um, białą koszulkę uh -huh. y, żółte trampki te, takie krótkie to chyba żółte trampki dostałaś no babki od Zuzi uh -huh. y, to chyba wszystko, ale jeszcze y, mamy takie ciuchy wspólne, które Zuzia kupiła i to są: hmm, to jest niebieska spódnica z różami i y, y, y, tam y, taka bluzka na ramiotkę biała z stwo, jakimś tworkiem. I Jeszcze mam taką jedną fajną koszulkę, co Zuzia mi kupiła z Satą z króliczkiem. Z króliczkiem? Ja ci kupiłam ją? Tak, Zuzią. Tam jest króliczek z plasterkiem na głowie, bo sobie rozciął głowę i tam ja jest pamiętam, play to. with me. Jeśli ktoś na angielski, to będzie wiedział, co to znaczy, bo mi się nie chce tłumaczyć. Przepraszam, mi się nie chce tłumaczyć. I jeszcze y, Zuzia bardzo fajną bluzę sobie kupiła, taką niebieską. Już nie pamiętam, bo dużo tego jest. To, żeś, się obkupiły. No. no, mogę jeszcze wyliczyć, co Zuzia mi kupiła z kosmetyków, na konie, ale to jest bardzo dużo. A przymierzałaś to wszystko? Tak. No i powiedz mi. No, jak tak, byś, jak byś określiła siebie, widząc siebie w tym... Wszystko naraz założyłaś? <śmiech> nie. nie. A to, co nie założyłaś, to pewnie trzymałaś w tej niebieskiej torbie z tego miłego zwierzaczka. Nie, dopiero wczoraj sobie ją kupiłam. Mhm. No, to powiedz, jak wyglądałaś w tym? <śmiech> Więc ładnie wyglądałam. <śmiech> Dokładnie, no, nie wszystkie przymierzałam rzeczy, ale niektóre przymierzałam. Mm -hmm. Mogę pójść po siatkę, co mi jak była z kosmetyków, bo nie pamiętam co. <śmiech> ale do <śmiech> kosmetyki to co to jest? Jakieś tam mydło do mycia, tak? Tak, mydło do mycia, ciała do włosów, szampon, no, różne kosmetyki do ciała. A gdzie i... jedziesz na tą? Do, na wakacje najpierw? Najpierw, na, y, najpierw jadę... No nie, nie wiem, na Kolonię wiem, 24. jadę y, na Kolonię Taneczną BTZ do Żabinek. BTZ ale, to nazwa firmy, tak? Y, tak, Biuro Turystyczne Zofia, Płaci, ale... Płacą nam za reklamę? Nie. Nie? Ale wiecie co? Tak naprawdę to um, tylko jadę, bo chcę kształcić umiejętności tańca. Matko, gdzie ty się tak nauczyłaś mówić? Czy mi nauczył. ja w życiu nie wiem, co to znaczy. Kształcić, moi, umiejętno, kształcić umiejętności. Chciałbym, chciałbym kształcić umiejętności tańca. Było, A nie e... podoba ci się tam? No, bo czasami y, moja nauczycielka tańca Magda, to ona jest niemiła, więc no, czasami niechętnie jeździ do Ale y, powiem Ci, że w życiu spotkasz mnóstwo niemiłych ludzi, więc. Nie warto y, rezygnować jak coś lubisz, tylko Słyska. dlatego, że. Ale ja nie, ja nie będę rezygnować, tylko po prostu. Tak mówię mm -hmm. bitting. Mm -hmm. um, tak jak to ja przyniosę torbę, a ty.. Nie, nie przyjmasz tej torby z kosmetykami. Może no, twój. No to ja przyniosę. O! Taki dżingiel. <głos> Magda zagrała dżingiel. <głos> Jeśli mm, macie yy, no, jakieś dziecko słucha tych podcastów, to weźcie, nie nigdy nie zostawajcie same w domu, bo będzie wam się nudziło, mówię Dobra. Trzeba, Dobra. trzeba było nie udawać, że masz kata. Więc. z tych Jedną uwagę, nie zaczyna się zdania, więc tak um, się yes. przyjęło. <głos> więc kontynuuj z kosmetyków <głos> z kosmetyków to masz gąbkę mam gąbkę zieloną taką jeszcze śmierdzi firmowo <głos> więc będę śmierdzić firmowo mydło nivea nie wiem jak pisałam co to znaczy? Bo tutaj jest napisane. Co so, Ko kokonut kokonut Coconut to jest y, kokos. No. A to, to nie I ja nie wiem, jeszcze dużo z tutaj kupowałem. To jest szampon. No. To no. jest. dezodorant. dezodorant. No. Malutki kremik daw. No nie chcę was zapisać, więc to schowam, bo dużo jest tego. Na serio odłożę lepiej. No dobra. To, by, to tyle o zakupach? No. To o czym teraz się jeszcze powiedzieć? Antena należy do ciebie? Nie. <grych> Na no dawaj. Przecież ty masz tak gadane, że czasami nie. jak się, jak rozpoczniesz, to cię nie można przerwać. Zapomniałam o klapkach. One są klapkach. najładniejsze. Powiedziałaś o klapkach. Nie. Tak. Są brązowo-białe i śliczne są. Idę dalej, żeby nie, a ty możesz, a ty nadawaj no, dalej. Co robiłaś, jak dostawałaś do mną sama? Mmm. Na co Oglądałam tak. TV. I. spałam. Tylko mm. I musiałam też. Mm, mm. Wyjść z psami. Musiałam e, przytulać je, ale chociaż to było przyjemne. Mm. Bo one są śliczne i minusie. Który jest ładniejszy? Czekaj, teraz ty mów, bo byłem mm, przestać. Dobrytko. A nie masz im popnąć? Mm. Yeah. <głos> <głos> jest je nada. Chciałam jeszcze coś powiedzieć? Proszę. Proszę. <głos> się na zakończenie Tak. Ale mm, chciałam Chciałam powiedzieć, że e, w środę idziemy na koncert. Na koncert e, jakiś tam. No, dokładnie nie wiem. To miał być prezent, ale e, no, to miała być niespodzianka, tylko że położyli na blasie i ja znalazłam oczywiście. To ja. No to na co idziemy, na jaki <śmiech> Nie wiem. Nie <Cię> przeczytałam. <śmiech> <śmiech> Tylko a gdzie, a wiesz gdzie chociaż? Nie. Też nie wiesz? Nie. No to będzie niespodzianka. No. Nie. <śmiech> Ostatnio byłam na koncercie. Z e, Kiedy? E, Kiedy? kim? Jak byłam. Coś ci się pomyliło? Miałam 4 lata. <śmiech> <głos> Fasolini? Nie. Byłam z rodzicami. No. I. Um, oni... Widziałam z Tobą właśnie. Nie pamiętam. Ja też nie. A chyba pod pałacem kultury? Pod pałacem. A ja nie pamiętam gdzie? Od razu jak wyszliśmy. A Shina to Konor była wtedy. Jakieś dni ziemi były, czy coś takiego. Jakiś dawno nie ono. wiem, no i wtedy. Um, a teraz jak myśliśmy, tak po dwóch, trzech minutach chciałam wyjść. Sobie dlaczego? Pójść. Ale był za A dlaczego chciałaś pójść? Bo pamiętasz mnie... Była za głośno. A. Chociaż sama dużo robiłam, tylko w domu. No, no więc... to teraz. To teraz y, wytrzymasz na tym koncercie tak. dłużej. No, y, tak naprawdę. Byłam że jeszcze w klasie dwa razy na koncercie, ale to nie był koncert, tylko jakiś pokaz dzieci, które umieją grać na instrumentach, więc... No to taki pokaz dzieci, co umieją <grym> grać na instrumentach, to się właśnie koncert nazywa. Ale to, nie był, na to nie był taki koncert... gwiazdora żadnego tak, tylko, tylko coś takiego... No dobra, to powiedzmy, na jaki koncert idziesz. Chodzi o Justina Biebera. Nie... Nie Bruber. Helena Gomez. Nie, Brubery i y, ten Selena i Gomez to... Y, no bruberyn jest po prostu okropnie śpiewa, jak mały, jak mały bachorek, no serio, straszne. Tak? No co, umiesz ładniej? Tak. Mhm. Tak, umiem ładniej. Każdy No a teraz będzie pioseneczka, czy nie? Pioseneczki to potem ja dogram. Teraz możesz, nie, przepraszam, możesz mówić co chcesz, chyba że już nie chcesz, to wyłączę. Jest. Tak? Boże nie. A, jeszcze powiem. chciałam powiedzieć, no, że lubię kosić. Kogo? Kosić trawę, bo, wiecie, tata mnie zmusza. Żadzi. <głosy> jest. <głosy> no i jeszcze chciałam powiedzieć, że może w następnym odcinku porozmawiamy o różnym hobby. No to teraz możesz powiedzieć, jakie masz hobby. Nie. W następnym odcinku. Nie. Wstydzisz się? Oglądajcie nas! Chcesz tak. Wuuu! nie widać. Oglądajcie nas, to będzie fajnie. I no wysyłajcie pod... smsy. Nie sztyć się swojego chłopca. E, wysyłajcie się. smsy podaj. No, podaj swą komórkę. 606. Nie, nie, głupia. <laughs> nie, tak mi się nie zaczyna nawet. Wysyłajcie do mojego taty, to wiecie... Komentarze. Możecie komentować. Komentarze. Powiedzcie, że jestem, ła... po... że jestem fajna, a on nie. Możecie być, tak. możecie być szczerzy. Ja wszystko dzieciom, dziecku przekażę. No więc... Także... Co? Nie idźcie do dentysty. <śmiech> pa. Jak to nie? Pa. Jakiś... pa. A, a, pa. Dobra, koniec tego. Narazka. Wyłącz to. Pa widzowie Słuchajcie. Widzowie No i jak? Magda też fajna No dla mnie Magda też fajna Magda fajna, złożę fajna I to ja wziąć ale na fajne dzieci, to powiem Wam, że trzeba sobie zapracować. Nie będę teraz tutaj wykładu o wychowywaniu, ale w pewnym razie to trzeba... No, trzeba sobie na to zapracować po prostu. Dobrze, ale do rzeczy. Chciałem Wam powiedzieć tak trochę na fali dzisiejszego dnia, co mi dzisiaj sprawiło ogromną radość. Otóż dzisiaj jest niedziela, więc y, powinno to 90% parę procent y, mieszkańców tego kraju zbulwersować to, co, co dzisiaj robiłem. Y, ale wytłumaczę się z tego. Dzisiaj pracowałem. Pracowałem fizycznie, zresztą jak w każdy weekend i często po pracy. I powiem Wam, że to nie jest wcale... Nie ma w tym nic głupiego z tym powiedzeniem, że praca uszlachetnia. W każdym razie na pewno daje ogromną przyjemność i, i takie poczucie, no satysfakcję, ale to musi być praca fizyczna. I to, myślę, że to jest człowiekowi naprawdę potrzebne. Wszyscy... A może nie wszyscy, źle, powiem, źle mówię, ale w tej chwili coraz więcej, coraz więcej jest prac biurowych, tak naprawdę coraz mniej jest produkcji, coraz mniej wytwarzania czegoś, coraz mniej usług takich, a może nie tyle coraz mniej, a coraz więcej jest tych innych prac umysłowych. Kiedyś słyszałem taki fajny podział, że w tramwaju się dwóch młodych ludzi mawiało jeden pyta i co? I tam jako fizyczny pracujesz. Nie, no co? ty już jako psychiczne. No więc właśnie coraz więcej z tych prac psychicznych. A praca fizyczna naprawdę jest człowiekowi chyba potrzebna. Za szybko ta ewolucja taka kulturalna nastąpiła i, i za szybko ludzie przestali zrezygnowali i nie mają tej pracy. Dlaczego pozwalam sobie na pracę w niedzielę? Bo, lub, bo, bo, bo, bo nawet gdybym gdybym przywiązywał jakąś wagę do, do tego, gdybym był żarliwym katolikiem. O, gdybym był żarliwym katolikiem, to dla mnie praca fizyczna w niedzielę nie jest pracą. Ja, to nie jest moja praca zawodowa choć robię tu pożyteczne rzeczy wokół domu, to jest to dla mnie przyjemność i, i nie traktuję tego jako pracę. Yy, tak. Natomiast dzisiaj jeszcze jedną rzecz zrobiłem, związaną z wysiłkiem fizycznym. Yy, przejechałem się rowerem tak, nie, nie tak bardzo daleko, 10 km od mojego domu. <śmiech> Są takie stawy, to nie są stawy hodowlane chyba, to są, y, może ktoś wie, to są, w Raszynie są takie stawy. Tam są też, jest też hodowla ryb, ale to jest chyba jakiś rezerwat w ogóle ptactwa. W pewnym razie przejechałam się tam i to jest, to jest magiczne miejsce, W powiedzieć. Y, Pośrodku tego stawu jest taka wyspa, z której y, dochodzą dzikie dźwięki, jakieś okrzyki, takie jak... Y, nie się kojarzyło to z takim wydzieraniem się małp. Ale to ptaki, ptaki krzyczały na tej wyspie. One tam gniazdują i mają spokój, bo tam nikt na tą wyspę nie, nie chodzi, nie pływa. <śmiech> po tym stawie zresztą nie wiem, czy tam nie można, w końcu razie nikt tam nie wchodził, nie pływały żadne łódki. Pełno ptactwa, łabędzie, jakieś czaple, kaczki, Wciąż te ptaki tam przelatywały nad tym stawem, lądowały. Ryby <śmiech> polując na jakieś tam muszki czy pajączki wodne wynurzały się z wody, wyskakiwały. Niesamowita rzecz. Ja mieszkam tu, gdzie mieszkam w tej chwili w tym domu od ponad dwóch lat. Często tamtędy wyjeżdża, mhm. ale to w drodze na przykład do domu czasami, czasami, bo mam różne trasy, ale czasami jeżdżę tamtędy, czy do pracy, czy do domu. I nigdy tam się nie zatrzymałem. Oczywiście widać z samochodu to miejsce. Zawsze jadąc sobie mówiłem, że muszę tu kiedyś przyjechać. I kiedyś i właśnie dzisiaj to zrobiłem. Naprawdę, naprawdę piękne miejsce. Z, z tego trawnika, gdzie tam sobie usiadłem, Widać było tą drogę i słychać było też, ale to było takie jakby odrealnione. Te samochody tam jechały obok gdzieś, a tutaj ten świat zupełnie w ogóle, no, zupełnie inny. No. Coś nie, niesamowitego. Bardzo, bardzo mnie to jakoś tak urzekło i spodobało się. Naprawdę. I ten dzisiejszy dzień dał mi taki taką refleksję, że człowiek, albo może inaczej, ja przynajmniej, no nie wiem, czym wolno mi tak uogólniać, ale potrzebuję takiego kontaktu właśnie z taką jakąś fizycznością, czyli z pracą fizyczną, kontakt z przyrodą. Naprawdę... No to, to oczyszcza i, i fizycznie daje dużo chyba i psychicznie to na pewno. Także jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia takiego miłego, bo to no, pierwszy weekend bez dzieci. No dzieci oczywiście bardzo kocham, zresztą jak sami słyszeliście są wspaniałe. <śmiech> Przepraszam ale te momenty, kiedy one wyjeżdżają, są też piękne, kiedy mamy po prostu z żoną tyle swobody i, i możliwości. No i właśnie dzisiaj skorzystałem z tych możliwości i, i pojechałem sobie rowerem nad ten staw. Co serdecznie Wam polecam, bo podejrzewam, że każdy z Was w promieniu 10 km. Od swojego miejsca ma, ma takie miejsce, gdzie może gdzie może doświadczyć czegoś takiego, takiego kontaktu z przyrodą. No i to tyle. W dzisiejszym odcinku. Na koniec, oczywiście będzie muzyka, ale zanim zaproszę Was na muzykę, to jeszcze chciałbym zadeklarować, jak zwykle. Swoją nieregularność i obiecać wam jak zwykle, że następny odcinek poj pojawi się nie wiem kiedy. Ach, ważna rzecz. Znaczy no, ważna, Nieważna, nie ważna, ale y, na stronie y, mojej y, www.podcast.święty.spokój podcast święty spokój. Gdzie? Podcast święty spokój. .blogspot .com. Jeszcze raz powtórzę. Podcast święty spokój. .blogspot.com Święty i spokój, oczywiście bez polskich oglądów. Pojawiły się pewne zmiany. Otóż, po pierwsze nie ma tam... nie moderuje komentarzy. A po drugie, po prawej stronie pojawiły się dwie takie rzeczy. Na górze jest taki... Banner, Proud Citizen of a Republic, Join Me. To jest link do takiej fajnej gry przeglądarkowej. <tryk> Jej fajność polega przede wszystkim na tym, że to jest taka sym symulacja świata, życia w, życia w świecie. No nie wiem, to trochę... Symulacja bycia obywatelnym, by równoległy trochę taki... Trochę taki second life, ale taki bardziej strategiczny. O. Gra jest przeglądarkowa, turowa, więc nie ma problemu, że trzeba przesiadywać przy niej godzinami. A jest fajna o tyle, że Polska w tej grze jest naprawdę mocarstwem. Lejemy równo wszystkich. Podbiliśmy Niemcy, Francję, właśnie w tej chwili podbijamy USA, więc jak ktoś by chciał doświadczyć takiej megalomanii, to to serdecznie zapraszam. Gdybyście kliknęli ten banner z mojej strony, to wtedy ja będę miał jakieś dodatkowe profity. Nie zależy mi na tym bardzo specjalnie, ale jakbyście zechcieli, to by to, to było miło. No i pojawiły się jeszcze dwie rzeczy. Taka ikonka związana z moim kontem na gadu gadu. I jeszcze się pojawiła, pojawił e, mały klienci Google Talk. To wszystko po prawej stronie, obok, obok e, wpisów blogowych. Też można tam ze mną pogadać. E, oczywiście, znaczy, oczywiście. Jeśli chodzi o GaduGadu, -gadu, to tam nie próbujcie do mnie w żaden sposób dzwonić i przeprowadzać rozmów audio. Chyba GaduGadu -gadu ma taką możliwość, natomiast ja nie korzystam z oryginalnego klienta GaduGadu, -gadu, tylko z innego, z alternatywnego takiego multikomunikatora. Także no, jeśli będziecie chcieli mnie tam złapać na czacie, to... To zapraszam, można kliknąć w tą ikonkę gadu-gadu albo w porozmawiać na tym Google Toku. No i to chyba wszystko. To chyba wszystko. Obiecałem, że będzie nieregularnie. <coughs> tak, tego nie zapomniałem. Powiedziałem, że 12 odcinek. Nie przedstawiłem się. Mówił do Was Bartek. Powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Piosenka jedna była, no i teraz, dobrze, to teraz druga piosenka piosenka i piosenka, utwór był, a teraz będzie piosenka. Ten zespół pojawił się już w poprzednim odcinku Android Table w bardzo krótkim minuta 20 otworze Rycerze. Żegnam się z Wami, do usłyszenia w najbliższym czasie, cześć!